Polska Tomasz Chypki mówi krótko, kierunek w którym poszedł rząd to błąd, bo choć możliwe będzie zaspokojenie doraźnych potrzeb, to w długiej perspektywie doprowadzi to polski przemysł zbrojeniowy do upadku. Bo za chwilę będziemy kupować wszystko za granicą, nie będzie już w ogóle polskich producentów, co będzie związane z olbrzymimi kosztami, bo przecież nie tylko same zakupy, ale serwis i tak dalej, tak dalej. To jest wykorzystanie pretekstu nieudolności rządu, który wcześniej w końcu obciął wszystkie możliwe zakupy dla wojska, między innymi na potrzeby Afganistanu. To nie jest prywatny folwark ludzi, którzy kupują za nasze pieniądze sprzęt, tylko to jednak jest państwo, które powinno myśleć o interesach przyszłych pokoleń. A sytuacja w Afganistanie, gdzie stacjonują polscy żołnierze coraz bardziej napięta, już pojutrze wybory. Talibowie robią co mogą, by do nich nie doszło. Dziś w zamachu w Kabulu zginęło 12 osób, ponad 50 zostało rannych. Jeszcze jeden napad na bank w Katowicach według powtarzającego się ostatnio scenariusza. Mężczyzna wszedł do banku, sterroryzował kasierki przedmiotem przypominającym broń, schował otrzymane od nich pieniądze do reklamówki i spokojnie wyszedł. Jego upem padło 35 tysięcy złotych. Na razie nie łączymy tego z poprzednimi napadami, mówi Michał Gruszczyński z katowickiej policji. Na pewno nie jest to jakiś przestępca, który tutaj seryjnie nam napada na banki w Katowicach, bo w takich przypadków to zresztą nie było tyle. Policjanci będą ustalać, czy jest to człowiek, który już wcześniej wykonywał podobnych przestępstw. Policyjni eksperci zbierają dowody, trwa też przesłuchiwanie świadków. 25,5 miliona złotych brakuje w kasie wojewody podkarpackiego na zapłacenie składek do ZUS-u za ubezpieczenie bezrobotnych. Pieniądze były do tej pory przekazywane z budżetu państwa, teraz jednak ze względu na cięcia ich nie ma i jest problem. Zarejestrowani w podkarpackich urzędach pracy obawiają się, że nie będą mogli korzystać z bezpłatnej pomocy medycznej. To, z czego przepraszam, miałam zapłacić, idąc do przychodni, nie mając ubezpieczenia, jeżeli jestem jeszcze na bezrobociu. Ale dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowskim Urzędzie Wojewódzkim Dariusz Tracz uspokaja. W tej chwili bezorolotni powinni się obawiać, Tutaj są ubezpieczeni i będą mieli świadczenia wykonywane bez problemu, natomiast ten problem leży pomiędzy instytucjami, które jakby powinny zabezpieczyć opłacenie tych składek. Na razie wojewoda podkarpacki poprosił prezesa ZUS-u o odroczenie terminu płatności. I na koniec o największym elektronicznym włamaniu w historii USA, sprawa będzie miała niedługo sądowy finał, prokuratorzy oskarżają 28-letniego mieszkańca Florydy o kradzież 130 milionów numerów kart kredytowych i płatniczych. Prokuratura twierdzi, że Albert Gonzalez i jego dwaj rosyjscy współpracownicy wykorzystali luki w systemach płatniczych wielu sklepów, w tym dużej sieci 7-Eleven. Włamywali się stosując tzw. zastrzyki SQL, a wykradzione dane umieszczali na serwerach w USA, Łotwie, Holandii i na Ukrainie. Numery kart mogły być potem odsprzedane i wykorzystane do robienia nielegalnych zakupów, podkreślają prokuratorzy. Wcześniej Gonzalez był pracownikiem amerykańskich służb specjalnych, zajmował się tropieniem hakerów. Obecnie przebywa w areszcie, zatrzymano go za kilka innych domniemanych elektronicznych włamań. Jego proces powinien rozpocząć się w przyszłym roku. Grozi mu 25 lat więzienia i ćwierć miliona dolarów grzywny. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis trójki. Sport w trójce, Wojciech Szymański. Rosną szanse na powiększenie naszego medalowego bilansu na mistrzostwach świata w lekkiej atletyce. Do finału konkursu rzutu dyskiem awansował Piotr Małachowski. Srebrny medalista z Pekinu uzyskał ósmą odległość eliminacji. Jak mówi, zadanie wykonane. Chodziło o to, żeby wejść do dwunastki. Jestem w dwunastce, więc cel na dzisiejszy dzień spełniony. Super, zadowolony jestem. Finał konkursu jutro wieczorem. Natomiast już dziś wieczorem o awans do finału biegu na 400 metrów przez Płotki powalczy Anna Jesień. Pani Ania liczy na dobrą pozycję w biegu finałowym, dlatego w dzisiejszym półfinale da z siebie wszystko. Trzeba po prostu pobić mocno półfinał, a w finale to już po prostu ile zostanie. Bieg finałowy zaplanowano na czwartek. Romain Grosjean będzie ścigał się w bolidzie zespołu Renault w nadchodzącym Grand Prix Europy Formuły 1 w Walencji. Francuz zastąpi wyjątkowo słabo spisującego się w tym sezonie Brazylijczyka Nelsona Piquet. Drugim kierowcą teamu będzie Fernando Alonso. Występ ekipy Renault w Grand Prix Europy jeszcze do wczoraj stał pod dużym znakiem zapytania. Zespół wygrał jednak apelację od decyzji Międzynarodowej Federacji Samochodowej w sprawie dyskwalifikacji. Trybunał apelacyjny przy FIA anulował karę. Renault dostało tylko ostrzeżenie i musi zapłacić 50 tysięcy dolarów. Renault miało być wykluczone, ponieważ podczas ostatniego wyścigu w Budapeszcie Bolid Fernando Alonso wyjechał z boksu na trasę mimo, że jedno z kół pojazdu nie było zabezpieczone. Na Wszystko to spowodowało spore zagrożenie dla bezpieczeństwa wyścigu. A wyścig o Grand Prix Europy w Walencji odbędzie się w najbliższą niedzielę. Na piątek zaplanowano pierwsze treningi, a na sobotę kwalifikacje. Jens Lehmann kończy karierę. Słynny niemiecki bramkarz zapowiedział, że obecny sezon jest zarazem ostatnim. Lehmann ma już 39 lat, obecnie gra w VfB Stuttgart. W swojej długiej karierze grał w kilku wielkich klubach. Arsenalu Londyn, Borussii Dortmund i AC Milan. A wcześniej przez 10 lat był związany z Schalke-Gelsenkirchen. A na koniec wróćmy jeszcze do Mistrzostw Świata w Berlinie i wczorajszego triumfu polskich tyczkarek. Rosyjskie media tak bardzo przejęły się porażką Jeleny Simbajewej, że miały sporo kłopotu ze wskazaniem. Kto w końcu wygrał? Kanał pierwszy podawał, że zwyciężyła Monika Pyrek. No jeszcze dalej poszło Radio Echo Moskwy, które złoty medal zamiast Annie Rogowskiej przyznało naszej tenisistce Agnieszce Radwańskiej. Do końca dnia pogoda w kratkę, sporo chmury, ale też przejaśnienia. Na wschodzie jeszcze możliwe przelotne opady, a lokalnie nawet burze. Temperatura dziś bez upałów, od 20 stopni nad morzem do 25 w Bieszczadach. W nocy jedynie na Mazurach i na Podlasiu deszcz. Niewykluczony, a poza tym bez opadów Tyle, że ta noc już zdecydowanie chłodniejsza Od 11 do 13 stopni Jutro sporo słońca Nigdzie nie powinno już padać Niegroźne chmury na północnym wschodzie No i temperatura nie najwyższa Temperatura jutro od 20 do 23 stopni Na południu Zdaniem synoptyków w tym tygodniu Z każdym dniem będzie coraz cieplej Pod koniec tygodnia znowu upał do 30 stopni Trójka Program trzeci Moje nazwisko Anna Rogowska i chciałam powiedzieć, że z panią Anną Rogowską, mistrzynią Polski, łączy mnie imię i nazwisko oraz wielki podziw dla naszej mistrzyni. A dzisiaj miałam takie zabawne zdarzenie, iż w pracy wszyscy mnie pytali, jak mogłam po takim wielkim wyczynie przyjść do pracy. związki kończą się wraz z latem w białych kopertach milkną puste słowa, znużone drogą z Łodzi do Krakowa. Tak było miło leżeć z nim na plaży, fale szumiały piasek pięty w parzył. Na kotrów krawkę miłość lecz nie...